nauczony doświadczenie poprzedniego jeszcze nieopublikowanego nagrania wprowadziłem pewne modyfikacje w sprzęcie nagrywającym włożyłem go do skarpetki zapazuchę leżeń. Dobra. Wytępujemy tak moją alpę. To co słuchasz to jest płytanie pojemnika, z którego będę butelkował. Tam w jeszcze rurki są. Jakieś takie drobiazgi, kraniki, tak dalej. Nie, słyszę słuchacja to nic niekry, ale słychać oddzieranie, a miało nie słychać. Tak już nie miło I to niedobrze może Możecie coś szczególnego. O, jest a, bo się skarz. Trzeba trochę z tego preparatu do dezynfekcji. Więc pomacham nim. No. To będzie do butelkowania. Druga, którą przeleję z fermentatora do, do tej kadzi do butelkowania. Pięknie pachnie. Pięknie chmielowo. A wiesz u gruby kożuch chmieli, który będę musiał odfiltrować, bo oczywiście chmiel do butelek nie idzie. A to zrobię przy pomocy Rajstop. Tak, okazuje się, że Chcąc uważać piwo, trzeba kupić rajstop. konkretnie taką skarpetkę. Można żeby ugać taką skarpetkę pończo pończochową, w którą włożę rurkę i przez tą pończochę będę lał piwo do butelkowania, tego pojemnika na razie do butelkowania. No to teraz zasysamy. Przedzmiar się przez śnieg. Lecie, i leci. Leci, nie na powietrzu. Postaram się nie na powierzchni, za bardzo. I jeszcze na dole całkiem sporo. Całkiem sporo drożdży. Się aż tyle nie spodziewałam. Zobaczymy, ile tego piwa wyjdzie, więc to są na 19 litrów Jest strogo, strogo na chmielę, naprawdę strogo Na goryczkę jest... W sumie na goryczkę ile było? 50... 70... 70 gram chmielu Na 60 minut, potem jeszcze 20 na 5 minut i 20 na 0 minut i jeszcze 20 na 0, czyli 1 40 na 0 no i potem jeszcze 130 poszło na zimno czyli razem mamy 50, 70, 90, 110, 130, 260 gram chmielu i to jest tak na goryczkę głównie Warrior 50 i Citra 20 Potem jeszcze w gotowaniu na 5 minut Vila 20 I jeszcze na 0 minut Vila 20 I litra 20 I to poszło do kotła I 4,5 dnia temu Na zimno poszło 70 litry i 60 Vila no, ładnie sobie to tam ścieka, ładnie sobie ścieka, taki gięty jak będę to, to nie dobrze. Tam to nagranie było oczywiście beznadziejne pod y, różnymi względami To mam nadzieję, że chociaż pod względem takim technicznym będzie trochę lepsze Czyli, czyli że nie będzie tych wszystkich takich szumów związanych z y, ocieraniem się mikrofonu o coś Chociaż w pewności oczywiście nie mam Może będzie gorzej Może będzie wytłumione A za dwa dni, mniej więcej, gotowy powinien być e, mój spout, o którym mowa była poprzednio. Smieliny, to widzę, że opadają jeszcze. No tak, to na dole to wcale nie musi być, nie muszą być drożdże, to może być też smieliny. A, barwa tego piwa, no... Dosyć ciemne, takie brązowawe, brunatne, trochę może czerwone, nie wiem. Trochę się martwiłam yy, aromatem, który się wydobywał z y, rurki fermentacyjnej, bo był taki dosyć ostry. Ale teraz yy, już jak otworzyłem fermentator było zdecydowanie lepiej. To była taka no zdecydowanie czuć chmiej. No chociaż tak naprawdę liczę jeszcze, że to się jeszcze poprawi. To na jeszcze ładniejszy, bo jeszcze nie jestem nie tak zadowolony, jest ale nawet tak był, to pierwsze koty płoty jest dobrze. Strasznie szumi ten, ten mój dyktafon MP3. No, ale nie będziemy tego powodu, nie będę z tego powodu daruszak szat. Już lata tutaj jakieś 20 łóżka. Jest w miarę chłodno, mamy 16 maja. A właśnie, a propos nazwy Miałem już przygotowaną nazwę, no ale będę musiał ją zmienić wczoraj. Legia Warszawa zdobyła Mistrzostwo po Polski, więc będę no, musiał to zaakcentować, jakoś uczcić w Dalszy Nie wyobrażam sobie nic innego. Może nazwy tej poprzednio wymyślonej nie będę zdradzał, może się przyda na, na inną okazję. A tymczasem nie wymyśliłem nowej, ale, ale coś będzie z Legią. Znowu mój głos jest której wczoraj, wczoraj, ostatni meczem. Ostatni w tym sezonie Legia wygrała z pogonią 3 0 i już bez względu na wynik, wynik na innych boiskach wygrała Mistrzostwo Polskie. I mistrzem polskim ich leci. Nie wiem czy to leci, czy stanęło. Muszę poobserwować się tylko. To chyba raczej nie powinno zacinać. I chyba się nie zacina. Ach mieli. W rajdstopie się już wybrało trochę. Nie, nie zacina się leci. Nie jest to tak jakaś przesadna, szybko mam mam zbyt cienką tą rurkę, no ale jest, wróciłem ją do innych celów, wróciłem do innych celów, ale do tego też się nada. O, teraz zaciągnę grubszą tam, Tutaj. tego wielokrotnie to co już tam przeleci tak wszystkich milowych śmieci no to jest po prostu trudno i tak się wystanałem co zrobić bo myślę, że to wszystko nie przeleci tam jest naprawdę jakieś gruba warstwa tego będę musiał może nie wiem, Witko to gdzieś przelać. Zobaczymy. Na razie jeszcze. Jeszcze całkiem sporo. Jeszcze całkiem sporo tego piwa. musimy się przeciurkać przez rurkę. O! Słyszę, że ta skarpetka to niewiele dała. Przesuwam się gdzieś tam. Ojej bardzo wolno to płynie jeśli w ogóle płynie grawitacyjnie ja, ciurka trochę ciurka zobaczymy co lepiej będzie na nagraniu słychać czy wtedy kiedy dyktafon leżał w jednym miejscu ale ja się oddalałem, zbliżałem, nie byłem zbyt blisko czy lepiej, kiedy mam go blisko, ale niestety generują się... To chyba przestało Muszę chyba zastać jeszcze raz, może tam się zatkało. Zdecydowanie rurka się zaczopowała od strony wlotu. No i teraz brakuje trzeciej ręki. Teraz. Ja to to zas. Znowu zas tam. chyba po prostu normalnie. Kurde jak znowu te same problemy. Mam nadzieję, że się tego nie zakaże tym zasysaniem, to no, goryczka jest stroga, naprawdę stroga, ale tak nie być. Tak jest zamierzony. Chyba będę musiał odżałować kupić tę grubszą rurkę, bo tutaj to, to jest naprawdę. Chodził Jest. Jest. Jest. Ja zdecydowanie to na dnie to nie jest drożdże. to to nie, nie, nie Przepraszam, jestem początkujący niedoświadczony. Ja mówiłem, że to będzie taka ajpa yy, mocna, mocno zrobiona tak na prawdę, bezkompromisowa. Stąd tyle, tyle chmielu. Wciąż przed przede mną gotowanie, ważenie piwa, yy, które już zaplanowane było w sumie na kilka weekendów i wciąż nie mogę go zrealizować bo ja w zasadzie mogę ją ważyć tylko w niedzielę tak na no to wychodzi więc jak mi coś wypadnie w niedzielę no to jest nienaważone i tak już chyba ze trzy w niedzielę ale może w końcu się uda no i Naprawdę mocno chmieliny się zbierają, płyną przez rurkę. Zobaczymy jak ta metoda migracji się sprawdzi. No bo tyle tego towaru to bym nie chciał tyle No już naprawdę płyną. Czasami takie... Nie chcę powiedzieć śmieci, bo w tym kontekście byłoby to tak... niezwykunne, no ale nie wiem, coś co pięk już się nie powinno, ale posłuchuje. Rurka do kupienia grubsza będzie i szybciej, i lepiej. Nie mam taką rurkę, chyba wymienię, bo tutaj już silniki. Może przez silnik jeszcze to przeleję. To już by było tyle z tą rurką. Ona jest do wajni Mieliśmy takie metalowe sitko, czy mi się zdawało? Słyszycie? Mieliśmy, nie? No. A nie wiesz gdzie ono jest? tu nie ma w tej szafce sztu ze sztuczkami to gdzie jeszcze mogłoby być na jakich tak. No bo myślałem, że może mi powiesz, że wiesz po prostu, nie chcecie fatygować, ale poproszę, jeśli... Że jest met było metalowe takie małe. Nie, mało. nie no to nie, tylko to. Tak? Metalowe jest siatką, nigdy nie ma metalowe do tego nie zdania. Zawsze to, to tylko siatka. Jest metalowa. No to nie jest metalowa, to jest plastikowa Siatka? Nie hmm? metalowa? No. Plastikona. Oddawało mi się, że my to mieliśmy. No, oczywiście, że jest on. Przeleję je wrzątkiem, to chyba je zdezantakuje, nie? da pomożesz mi za chwilkę? Bo mi zabraknie rąk. Dzięki. that uh -huh. A tą końcówkę spróbujemy na dwie. Będzie filtrować. Czyli pierwsza będzie przeciwko przelane, a druga tego przelanego przefiltruje tą metodą, którą do tej pory. Spróbuj trzeba. Tą ogrzewać piwa i teraz będę potrzymał pomocy. Magda podejdziesz? Weź sobie jakieś um, klapki. tylko chmielę. Czekaj. Nie będziemy kasłać do tego. Trzymaj to, a ja będę spróbował, starał się przelać to przez to. Jak Ci się zbierze, to tutaj możesz wyrzucać. Słabo, nie? No wiem, ale to tam jest tego sporo. No dobra, wywalaj. Tyle możemy stracić. Chmiel. W chmielu się chleb robi? Co? Nie, ja to co tutaj jest, to jeszcze przefiltruję. Więc tam jak się coś dostanie, to nie, nie będzie nie jest źle. Tylko wiesz, po prostu mi szkoda, bo ja robię bardzo drogie piwo. Więc każda. Każde ten... Nie, nie, nie, nie. Tak, jest na wagę. Słusznie. No nie jest w tej wypowiedzi. To, to. <laughs> to wygląda takie... Tak te też... Wiele w Ale moje są lepsze. Jeśli była pełnoletnia, to bym ci dał spróbować. Bo to już zawiera trochę alkoholu. Chciał, Ale jeszcze nie tyle, ile trzeba. Jeszcze Ale będzie. To paru trzeba. Jeszcze się będzie robić. Nawet nie, niezły sposób powiem ci. Sprawdził się, więc kupię sobie takie sitko, Tylko duże. Dzięki temu będę mógł w e, ten sposób się pozbywać tych chmieli. Tylko uważaj, bo ty ten, żebyś mnie nie, nie, nie naslapała. No i tym robisz, to dobry sposób, naprawdę. Niewiele się marnuje. sobie nie, nic, umyję ją. Nie, tak, ale będzie mi udawać alkoholę. Mhm, uh -huh. tak. W szkole im umytej. To brzmi alkohol, nic się nie upiła. Stawiowa. Stawiowa? <głosy> Jak dla mnie to jest ładny zapach. A dla mnie to jest przyczyny. Przymienia, to jest najprawdopodobniej. Tak? No i to mi się przyda, bo dlatego, że jak się gotuje, to w kotle też zostają jest I będzie można je tak przelać też. Tylko większe sitko. O, ok. Dobrze, uczysz się. Tepa ma? No, to sobie zostawi już do wyciśnięcia. Spróbujmy, żeby to się ustało. Dlaczego piwa się nie robi tak z chmielu, Bo y, piwa nie robi się z chmielu. A z tego. Zobacz ile jego jest, a, a zobacz ile mam tutaj surowca na następne piwo. Tego było w szybko. To, to jest tylko, można powiedzieć, przyprawa. A piwo się robi ze zboża. No, powiedzmy, tak trochę specyficznie przygotowanego, nie tak, że takie ziarna po prostu, ale jednak ze zboża. Mojda, co ja bym z Ciebie zrobił? Byłem tak, by z tego piwa chodził, no. Dobrze, tak, Cieszę się, że znasz swoją wartość. Nauczyciele w szkole to kurde, mają no. Tak? chcę tak, tak, tak, tak. no. się iść na Ty Mariusz, dzisiaj? <grymne> nie, dzisiaj nie, nie, ale w pańcu ja będę w tym kręciu. Tak. I ciągle ja tak, olga, no to ciągle dmucha, bo klimatyzacja już zawsze jest włączenie, nie ma. Tu ciągle, tu dmucha. I weź powiedz pani tam na samym dole. I <śmiech> podkreślała na samym dole. A na którym dole, jest, Na czwarty, jest. O, No to super. I, I powiedz jej, że tutaj jest tak. A u was w szkole jest winda w ogóle? Nie. Nie? Czy była taka, Prawie dla osób, które... No to nie to naprawdę. jest I... Y, y, tylko na drugie piętro, nie? Ale była, ale jest tutaj. A, I już tak od... Y, od kiedy widzę, że... Ty, chyba od... Kiedy była wyremontowana... Zróż mnie to ta zimna działa, to nie by się a, wszyscy trwali. Zaraz, no, tak. znając a, ten tak, tak, wandalizm tak. uczniów, no. to zaraz by spadła. No bo by było tak, że po prostu jeżdżasz sobie na drugie piętro i na, na, na trzecie to masz tylko jedno piętro, a na, na czwarte... Ale wyobrażasz sobie, ile ta winda by chodziła tutaj z powrotem? No... I, to... <suszy> Nie no ma też wysłał, ale czy tam. No tak, ale przyjdą następni. Tak średniorocznie to wiesz, wszystko jedno, czy oni są. Mamy on na, na są. benzynę? Na prąd. Tak, na benzynę. Brr, brr, brr, brr, brr. Nie słyszałaś, jak warczy? Bo ona ma bardzo dobry, cichy silnik. No odczesny. Ja nie mogę. Co? Zdłuż jasł w kurza? To? Nie. nie. Się też no dobra, to ja, to ja sobie poradzę. Nie to ja sobie poradzę. To. Pomogę to Ci, tak, że nie da się <gry> tak Ci nie dam. Nie, nie <gry> <Ciebie zdać> <gry> To hmm. ale naprawdę wiesz ile tutaj jest? Nie? Tu jest y, 130 gram. Hmm. Czyli tak nie za dużo. Nie. nie? A zobacz tutaj jest już ile tego. Tylko że z... widziałaś jak to wygląda. Takie granulki, nie? Hmm. Nie widzisz Tak. <laughs> ja Chyba jeszcze raz albo dwa. dwie Trudno. Mhm. O! Uuu! Konkretny. Czy jest goście? Jak coś to możesz tutaj spróbować? No. no, goście. Ja nie wiem, po co ludzie to dodają do okułach. to jest niedobre? Pan opiecie Nie Nienormalnie. Dobra, bo zaraz ci ucieknie. Do środka ci na Staraj się tak w góry mieć. nie. Nie kapać. A, bo jest pół? To jest No, wiesz, to tam jakieś drobiazgi, ale... Na raz? Dobra. Dziękuję Ci bardzo. Też jak też to możesz opuścić. No, nie wiem, że to masz większe doświadczenie. Dobra, i to sitko wrzuć tutaj. Też do tego. No, ja ją a ja potem będę panu. A ja pójdę, bo ona się zatkała. czy nie spółką mają szklanki. Dobra. Mamy to teraz już w małej miseczce. Takie już wstępnie przefiltrowane piwo. Jakiś włoski włoski. A ja, no tu idę muszę palić. To lepiej. W dużych Dobra. No i. Ja. Bierzemy naszą ojcuchę. I przez tą samą rurkę jeszcze będę lała. W tej chwili powinno się to już udać. Mamy niewielki pojemnik. Zajdzie, ja tu pcham przecież, ja to muszę zasnąć. No ale to nie był podstępnie przefiltrowane idzie mętne, porządnie mętne. No ale dobrze, dobrze. Jeszcze się filtruje tam. Tak puszna była moja decyzja o tym, żeby tak zrobić to właśnie w ten sposób, gdzie to zrobiłem. Niestety zły sobie ten wybrałem pojemnik do butelkowania, bo nie wiem jaka to jest pojemność. Nie ma podziałki, ale zaraz sobie tutaj to jakoś sprawdzę. Przy pomocy poziomicy i drugiego fermentatora, który ma podziałkę. Tak, ile tego jest. Końcóweczka, naprawdę no, końcóweczka już zlatuje. No idzie takie. Przypomina takie jak wiem, mleko jakieś czekoladowe. Mililitry, ostatnie mililitry. Dobra, koniec reszta to już naprawdę, o i tak tego jest, i tak takie mleko chmielowe tam wypływa. Tego już nie będziemy zbierać, tylko żeby i żeby to zabrać, dziękujemy. Super. Okazuje się, że kończocha jest raczej jednorazowa. Tak. To, to, to. Co teraz? Teraz trzeba... trzeba Przygotować. Nie <śmiech> mam sobie tak na oko. 17 litrów czyli 2 poszły się poszły się no dobra idę umyć ręce Dobra sprawdzimy dokładniej poziom nitra jest do czego mi jest ta wiedza taka dokładniejsza Muszę wiedzieć, ile, ile glukozy do refermentacji użyć. 12 Nawet, Nawet chyba niecałe Jak no Co zrobić? No. Wydajność mam słabo. Liczyłem, że tego będzie więcej. no Ale trudno. To mi potrzebne? Potrzebne mi jest Butelki są potrzebne Zwykle używałem z tego lejka no, A tym razem sypałam to żeby też to 17 litrów, to pół litrowych butelek potrzebuję 34 Ale będę używał różnych Dobra, trzeba po prostu będzie liczyć 7 i pół Dziesięć i pół, Jednaście i pół tygodnie temu budarkowane ciekawy jest się boję nie wiem, że granaty czy jakieś inne szmatko będę otwierał gaz ok, słychać było ale nie wylatuje ale wielkiego tam nie czuję to może być dobrze lepiej niż miałoby czymś zepsutym Pięć się. ładna drobna piana beżowa Szybko znika i tak jakby trochę czekoladą pachnie taka oko w pianie na razie, bo tylko tyle. Ciemne, bardzo, bardzo czarne. W zasadzie nieprzejrzyste. Brunatne, ale nieprzejrzyste. Niskie nasycenie. Mówiąc szczerze, nie widzę specjalnie różnicy między tym a tym co z drukitu wymodziłem. No ale w nie jest też złe. Płotkawe. Znaczy nie, nie, nie takie całkiem wytrawne. <kly> Так. Я не знаю. Повні мені трохи За голову не розпустилося, Teraz mówię już o, butel, o butelkach No może jest na, na to piwo jeszcze za wcześnie Teraz go. Uchwalimy w końcu po tych że on wchodzimy. Ale nie wyszły granaty też się martwiłem o to. Jeszcze, może jeszcze się nasyci trochę, bo trochę chyba mało nasycone. Z drugiej strony, może dostał, co to nie jest tak źle. No, tutaj nie było dużo chmielu. Nie było na zimno. I nie ma za, za dużo. Dobra, no, wszystko się rozpuściło. Na suszarka. A resztę trzeba udejmować, żeby się nie pomyliło. Idę tak dużo nie spróbować. Chodźcie, pcy. Chodź, Boguś. Efi. Chodź Boguś. Ale zostaw kość. Bruno, Helga, idziemy. Daj. Dobra, chodź. Chodź Bruno, kość oddawaj. Wychodź. No już, do widzenia. No idź. Żona rozmawia przez telefon. Więc pochwaliła przy pomocy miny i... głowy. Ale zdecydowanie czuć czekoladę w aromacie, co jest bardzo fajne, bo ten tydzień z brukitu nikt nie było Jeszcze ja mam słaby, to było tym bardziej nie czuć. Dezynfekcja butelek. Oko. No ale właśnie, właśnie, właśnie stało się to... ...coś ważnego w wbrew. Wypiłem swoje pierwsze naprawdę ważone piwo. Nie wypiłam, ale piję. Więc, więc, no tu... No jest naprawdę dobrze. No, w smaku. Ale nie się zdoby. Jest, jest. Taka goryczka, goryczkowa. nic się nie dzieje ale to też takie rzeczy po prostu też się dzieją kiedy się nic nie dzieje właśnie ja już zostało dużo tych butelek ostatnia tą trzeba spróbuję przelać przez rurkę właśnie rozginałem do, Czemu Magda mi zabrałaś? Trzeba ich nie wpuszczać. Znowu mi brakuje jednej ręki. A nie. Ktoś się zmieścić Teraz... Pół godziny na odczytnięcie butelek. Czemu gotowy do rozładania Dobra Niestety musiałem Jeszcze coś popracować Ale już wracam Ostatnio przedłużyłem Krona dnia Reagującej niż chciałem Komórka muszę przynieść Czyli tak wracamy do tematu mam przygotowany pół litra, pół litra takiego syropu można powiedzieć z glukozy, 130 gram glukozy, pół litra wody, wlewam to w tej chwili do, do piwa. ale tak bez niezbyt zamaszyście nie chcę, nie chcę żeby się nie miło, żeby się wzburzało ok gotowe no i no i coś by się przydało teraz do żeby usiąść Czy ja tu coś mam takiego? Zobaczymy może na tym się ta skrzyneczka plastikowa, może być wątła. Nie. Jest okay. to Kostle ten. tu. jest. O, to zalewamy. nalewam nalewam tylko mniejszym butelek, 0,33 nie to, żeby sam taki był mądry, bo usłyszałem to od kopyra, a to jest dobry pomysł na to, żeby móc sprawdzić potem czy się czy dobre jest nagazowanie, czy to już. Czas tego piwa nadszedł. Wo, skrzynka nie wytrzymała. Muszę im... Tak? To dobra A potem co mi one tutaj? Ja nie chcę, żeby one tu były. Slumia. Nie wiem, jak bo skoro wypiłem dzisiaj y, piwo z mojej pierwszej zacieranej to znaczy, że mam butelkę do umycia. No a na butelce jest. Etykieta, którą przykleiłem, klejem do tapet. Bez ostrzeżenia się rozlało. Nie napłynęła piana do góry i się narozlewało. Znowu bałagamy narobiłem. Nie wiem, jak ludzie to robią w y, mieszkaniach. Po prostu chyba nie mógł. Pełno naczyń dookoła jakiegoś badziewia. Też nie chyba dzisiaj nie posprzątam. Bo już się późno robi. A ja może wleję chociaż wodę do tego. Do tego fermentatora, co, co by ta chwilina nie No tak, i znowu brakuje mi trzeciej ręki, ale może, może coś się na to poradzi. Bliżamy się do szczęśliwego zakończenia. Pan o zwycięzcowacz. Więcej już z tej nie naleci. Tam zostało może jeszcze na jedną butelkę. No i oczywiście trzeba to koniecznie przez zdezynfekowany lejeczek Zostało troszkę... Troszkę tak trzeba zrobić. to będzie męski piwo. Wow. Mocna goreczka. Bardzo. Naprawdę dobre będzie. No i zostało akcjonowanie. Wo mocna i chyba powiedziałbym, że zalegająca Nie no, ale o to chodziło o to chodziło to, to nie jest tak, że się trzymać teraz takie chyba chciałem Nie ma bo teraz nie ma. No ale, ale to zaznaczenie jest selektywne. Nie każdy, nie każdy wie. To co? I powie, że... I pochwali. zabutelkowane prawie że więc wypadałoby w niedzielę coś uważyć ale chyba kolejny raz zmienimy metodę. bo teraz było strasznie straszne to i to będzie nie potrzebuję do słuchania, bo i tak będzie nie słucham. Dla mnie Na przyszłość będzie to nie tak yy, A wymontować tego teraz przestoję, myślę, że może być trudno. Ale trzeba będzie to Trzeba, ja a bardzo będzie będę robił takie. barka 30 WP w tym 5 03 tylko 33 teraz na trzymanie, że nawet ponad 20 litrów będzie to już na nie jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 4, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 6, 37, 5, 0, 33, 1, 7, No, trochę lepiej lepiej niż poprzednio. No to by było na tyle do usłyszenia, do poczytania.